jest indywidualne i społeczne. I to są dwie części jednej, jednego elementu. Ty najpierw musisz mieć indywidualne uwielbienie, krótko powiedziawszy musisz mieć świątynię. Zbuduj Bogu świątynię. Rozwij tą świątynię w swoim osobistym życiu. Jest w ogóle taka świetna książka pastora Andrzeja Stepanowa ona jeszcze jest być może gdzieś dostępna na tych fariacie jakich to, jest w kurszopie, nawet w takim, w takim sklepie kurszop. Jest książka Zbuduj mi świątynię. To jest jedyna chyba książka, którą pastor Andrzej Stypanów napisał. I ja zachęcam, żeby taką książkę kupić. To kosztuje grosze, ale to jest niezmiernie ważna sprawa. Zbuduj mi świątynię. Eee, ty musisz mieć świątynię w swoim życiu. I Ty musisz chodzić do świątyni. I Twój świątynia jest w duchu. I Twój duch musi być naprawdę jak świątynia. Nie jak chlew. Ty nie oddajesz Bogu chwały w chlebie, tylko w świątyni. To nie jest byle jakość. Uwielbienie nie może być byle jakie. Ono może być nieprofesjonalne. Ono może być amatorskie w swoim wykonaniu. I mówię tutaj o całości uwielbienia, bo jakby całe nasze życie jest jakby formą uwielbienia. Ja mogę popełniać błędy w moim uniżeniu przed Bogiem, tak? ale ja zająłem swoje miejsce. Ja zająłem swoje miejsce, on jest na tronie, a ja jestem przy jego lutach. Tak czy inaczej, pod moimi stopami jest diabeł zmierzony. Bo już jego nogi stanowią szczyt Wszechświata. Rozumiesz? Jego nogi. I ty kiedy jesteś przy jego nogach, to jesteś równy, rozumiesz, patrz, równy, a uniżony. Równy, a uniżony. Jak byliśmy teraz w Kijowie, to widziałem taką postać, znaleźliśmy taką postać lwa. Taki lew. Ja sobie tak ukucnąłem przy tym lwie. Ja się bardzo dobrze czułem tam zdjęciem i, co widzieli, sobie też inne osoby tam robili przy nim zdjęciem. I ja się bardzo cieszyłem, ponieważ najbezpieczniejsze miejsce na świecie to jest miejsce uniżenia przy lwie z pokolenia Józef. Uniżenie Amen. przy tym, to jest bezpieczne miejsce. Sam zrobić yes. robić wszystko. Rozumiesz mnie? W tym miejscu wszystko możesz robić na maksa rozwijać się w tej miłości do Niego, tak? Ale to jest właśnie to miejsce. Nie ono musi jest indywidualne uwielbienie, jest uwielbienie społeczne. Tak naprawdę cały Kościół wzrasta w uwielbieniu społecznym. I teraz przejdziemy do, do, do, do jakby m, takiego do takiego już stricte uwielbienia, czyli tego, w jaki sposób my winniśmy chwalić naszego Boga. Bo On nie chce, żeby Go chwalić jakkolwiek. I on ma do tego prawo, pamiętajcie, żeby wyznaczyć trend. To On wyznacza trend. Ludzie mówią, ja chwalę Boga, jak chcę. A ja zawsze mówię, Pan jest miłosierny wybaczyć. Amen. Pan jest miłosierny wybaczyć. Jeśli ty chwalisz Boga, jak chcesz. To licznosierce tego. Boga się nie chwali, jak chcesz, tylko jak powiada pismo. Boga chwalisz tak, jak powiada Pismo, a nie tak, jak dusza Twoja mówi. Dusza Twoja jest omylna i nie zna zasad Bożych.